Aleluja. Wiecie, jest dobry czas, jest teraz dobry czas, aby doświadczać Bożej obecności, Bożej mocy. Ja wierzę, że dzisiaj prosto w nowy sposób, jeszcze inaczej doświadczysz Boga. Zawsze pragnij Boga. Jeśli przychodzisz w Kościół, przyjdź pragnącym. Amen. Biblia mówi, że Bóg pragnących nasyca a bogaczy z niczym wypuścił. Nie chodzi o bogaczy tylko tych, które mają dostatek. Bóg nie przeciwko ludzi, którzy mają dostatek. On chce udzielić Ci także w Twoje życie, żebyś był też zabezpieczony. Amen? Tak mówi Słowo Boże. Ale chodzi o bogaczy, tam w oryginale brzmi ten, który już i tak zadowolony. No. Wiecie, kiedy my już przesyceni czymś, nawet, ja powiem tak, niektórzy bywają przesyceni negatywnymi rzeczami. Niedostatek może być przesyceniem. Człowiek tak przyzwyczaja się być w niedostatku i we wszystkim narzeka, wiecie, i, i już to nie odchodzi od niego, on prosto tym się nasyca. Mówi złe słowa, nasyca. Ja zapytałem kiedyś jednego człowieka, jedną kobietę, dlaczego cały czas, co to daje, że ona już, jako bym chrześcijanka, ale cały czas y, słowa jakieś też wychodzą. Ona mówi, no bo życie jest złe, a te słowa mnie pomagają jakoś tak, a te słowa też złe, które ona mówi. I wiecie, Pismo powiada, że od, swu, od słów swoich będziesz nakarmiony. Od słów. W zależności co mówimy, to, to co w sercu, to co mówimy, od tego i nakarmienie. Amen. Kiedy uwielbiasz Boga, łączysz się z Nim. I od tego będziesz nakarmiony w życiu. Twoja dusza, twój duch, twoja rodzina. Amen. I po i temu uh, ja, ja bez, bez wątpienia mogę powiedzieć, że u Boga, któremu my oddali swoje życie, jest najlepszy pokarm. Najlepszy pokarm. Ten świat tego nie ma. On nam nigdy nie da tego, to, co jest u Boga. Amen. I ja kontynuuję kilka wąków słowa z ostatniego spotkania niedzielnego, z niedzielnego. Ja tam pamiętam, że my rozmawiali o, troszeczkę o synie. Taka przypowieść, te, te, takie słowo biblijne o synie marnotrawnym. I ja właśnie będę kontynuować to teraz. Po tym rzek, to jest Łukasza 15 rozdział, 11 wierset. Łukasza 15, 11. Po tym rzek pewien człowiek miał dwóch synów, miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu. Ojcze, daj mi jeść. A, nie, nie daj mi jeść tam, daj mi część majętności. Lepiej by powiedział, daj mi jej. <głos> ale on od razu przyszedł i powiedział, daj mu cząskę, daj mu ją część majętności, część która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność, a po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek prowadząc rozwiązłe życie. A gdy, miał, a gdy wydał wszystko nastał wielki głód w owym kraju, i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli w owego kraju, a ten wysłał go do swej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wyjrzawszy w siebie, rzekł, iluż to najmników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie, i już nie, go, nie jestem godzien nazywać się Synem Bożym. Synem. Prosto Twoim, nie pisano. <głos> Uczeń ze mnie jednego z najemników swoich. To ja sprawdzam, czy wy naśladujecie mnie tam w pismie. <głos> I reakcję waszą patrzy. Czy naprawdę... Pamiętajcie, że Boże Słowo to jest podstawa życia. To jest to, czego rodzi się każdy człowiek każdy wierzący, każdy chrześcijanin na ziemi. Amen. Bez sensu prowadzić życie, jakoby chrześcijańskie, bez Słowa. To nic nie daje. My narodziliśmy się od Słowa. Każdy człowiek na ziemi, który rodzi się od Boga, on rodzi się od Boga Słowa. Amen. Jezus stał Słowem Bożym. I uh, tu uh, dalej napisano, wstał i poszedł do Ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, Ujrzał go ojciec, jego ojciec, go jego ojciec. się podbieg, podbieg, podbieg, rzucie mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś do niego, do sług swoich, Przynieś, przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tłuczne ciele, zabicie je, a jedzmy i wyselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarł, ja ożył zginął, a odnalazł się i zaczęli się wyselić. Taka hot historia. I generalnie, ja ostatnio niedzielę rozmawiałam z kościołem i Bóg dawał nam słowo, że um, kiedy narodziliśmy się na nowo, musimy przyjąć tą, to objawienie Słowa Bożego, żeby wyjść spod um, przewodnictwa zakonu. Zakon został wypełniony dla nas. Jeśli żyjesz Chrystusem, to zwyciężasz grzech. Amen. życiem Duch Boży przychodzi na tych ludzi i On działa z tymi ludźmi, które przyjmują te objawienia. Dzisiaj na tym miejscu jest Duch Święty i Ty nawet Go namacalnie doświadczasz. Prawda? Wiecie, kiedy jest Bóg, tego nie trzeba udowadniać. I ja Wam nawet powiem, On nie potrzebuje obrony, bo On jest Bogiem. Amen? To my potrzebujemy Jego obrony i ochrony. A Jego bronić, ja znam obrońców Boga które chodzą i próbują bronić bu, A On, że Wszechmogący. Jeśli On pojawia się, wow. Tam, gdzie Bóg jest w swojej obecności. Bóg jest wszędzie. Według Pisma Bóg jest wszędzie, co ciekawe. Bo On jest Twórcą wszystkiego. Amen. Ale w Bożym domie i tam, gdzie jest każdy narodzony na nowo, wśród dzieci Boży, Biblia mówi, że jestem wśród was, Jezus tak mówi. Amen. Ci, którzy uwierzyli, jestem wśród was. I On objawia się. I Duch Boży przychodzi w różnorodny sposób. W ten sposób, który będziemy i będziecie także doświadczać. Nie ograniczajcie nigdy Boga. Znaczy, On jest Duch. I im bardziej Jemu poddajesz się, uwidzisz wielką przemianę w swoim życiu. Ale objawienie to mówi... Że kiedy ty narodziłeś się od, od Boga, to musisz wyjść z, z, z tego, z przewodnictwa zakonu, ale nie, nie prosto wyjść. Rzeczywiście, Słowo Boże mówi, że gdzie duch Pański, tam jest wolność. I my otrzymujemy wolność, prawda? Bo byliśmy zniewoleni przez grzech. Otrzymaliśmy wolność. Amen. Przez Jezusa Chrystusa. Dzięki świętemu krzyżu. Dzięki Bogu. I dzięki sile mocy ducha świętego, które wzięła go z krzyża. I ta sama moc, która wzięła Jezusa z krzyża, działa dzisiaj. I teraz ona jest ta sama moc na tym miejscu. Taka sama. Zdolna wskrzeszać, zdolna uzdrawiać, zdolna zmieniać okoliczności. Amen. Zdolna uwalniać od nałogów, zdolna uwalniać od bądź jakichś złych rzeczy. Amen? To jest ta moc, która jest w samym Bogu, przybywa z nami przez Ducha Świętego. Amen? Duch Święty, sam Bóg jest z Tobą. Sam Bóg, On jest istotą. Im bardziej Jego poznajesz, Ty stajesz wolnym w prawdzie. Amen? Ty stajesz wolnym w prawdzie. Ostatecznie także Bóg powiedział, Ewangelia, nazwana w Biblii, w Biblii nie tak dużo użyte słowo Ewangelia. Może samo słowo Ewangelia użyte tam z pięć albo siedem razy. Jeszcze iłość razy użyte słowo dobra wieść albo dobra nowina po polsku. Dobra wieść. To jest to samo co Ewangelia. Ale tak naprawdę ono było użyte w odniesieniu do kilku ważnych rzeczy. Ja prawdę nie o dzisiaj, nie o tym całkiem będę mówić. Ono było użyte do takich pojęć jak Ewangelia Królestwa Bożego. Jezus umarł, z stał i wola Boża, tak jak kto zna, że jest modlitwa w Biblii też, to jest obraz modlitwy, przykład, obraz. Ojcze nasz, Ojcze niech się święcie imię Twoje, bądź wola, pamiętacie, tak? I tam napisano, niech będzie jak na Ziemi, tak jak w niebie. Niech będzie tu, tak jak w niebie. I wola Boża, żeby niebo przyszło na Ziemię także. Żeby każdy wierzący, żeby Boży Kościół doświadczył już nieba tutaj. Wysłuchacie? To jest wola Boża. Ale bez Ducha Świętego żaden z nas, żadna osoba na Ziemi nie, nie doświadczy tego. To jest wykluczone. Prosto przez to, że nam to się należy, jak to powiedzieć, nam się należy, nie da się, bo tak mówi prawo. Prawo mówi, no jeśli ja wierzący, to mi się należy. A Bóg mówi, ja zbawiam cię z łaski i Duch Boży przybywa w twoje życie. I a, ja bym tak powiedział, każdemu wierzącemu warto przejść spod... Przewodnictwa zakonu pod przewodnictwa łaski w Jezusie Chrystusie. I ja pokażę, no jak, no, ot, zobacz w ten przykład, czemu ja wziął, kontynuuję ten przykład z synem, tam dwoje, syna, dwa, dwa syna, bo nawet majątno, majątek, majątek, który oni, on ten poprosił. Ten ojciec miał dwóch synów. I kiedy pierwszy, młodszy ten poprosił majątek, a wtedy ten, no, czyli ojciec rozdzielił im majątność. On dał majątność temu i tamtemu. Dwom synom dał, dwom synom dał. A. I wiecie, tu też można widzieć także przykład jak działa prawo, zakon, poleganie na zakonie i poleganie na łasce. Rzeczywiście ten młodszy syn popełnił błąd, błąd tak jak wiel błąd, tak? A tylko tam wielki błąd, a to prosto błąd. Okej. Okay. I, i ot, popełnił czym? Bo emocje go poniosło. Wczoraj w szkole my rozmawiali o emocjach. I jak ważne mieć dyscyplinę, uczyć się. Duch Święty daje dyscyplinę w nasze emocje. Amen. Słyszycie? I ot, ten syn, no to już było dla niego historią. Okazało się, że majątki szybko się kończą. No te, on myślał, że to już na wieki wieku. Tata, daj mi i mnie wystarczy. I on chyba nie myślał w ogóle nie o czym. Wiecie, jak... Każdy przychodził w różny etap życia, wiecie? Pamiętacie? <śmiech> ale pójdę to, ale skończyło się i inaczej wszystko potoczyło się. I w sumie a, w tym to i cała sprawa, co uczynił Bóg. Pamiętaj, że żeby doświadczać łaski. Ty musisz najpierw znać Boga. Nie prosto szukać łaski. Ale Boga. I nawet syn nie wiedział o tym, że w ten sposób on zbliża się z ojcem. On mówi, wrócę, mam minimalną nadzieję. Jakąś minimum nadziei mam, choć może coś się zmieni. Może nie będę jadał już choć z koryta. No on jadał z skoryta, tam, bo pasał świni. I tak mu to już naprzyczało, że on mówi, Boże, Gdzieś jest mój ojciec? Chyba już mnie nie przybył, no ja tyle narobiłem. Wiecie, tak w życiu bywa u ludzi. I u większości nas, kiedy byliśmy niewierzący, byliśmy w takim stanie. Ja wiem, że ludzie, niektórzy przychodzą do Boga i mówią, ja był zawsze aniołem. Ale tak naprawdę, kochani, według Boga Biblia mówi, że wszyscy, wszyscy zgrzeszyli. Czyli nawet człowiek rodzi się w grzechu i może, na, Nawet kiedy rodzisz się, ty nie myślisz nic złego Ale ty wyrastasz, dorastasz I tak ty nie bez grzechu Prawda? I później diabeł i grzech czynią swoje w życiu U kogoś od razu, u kogoś później Ten syn, zachowując tą małą nadzieję Ale Jezus posłał w świat swojego syna. Amen? Ojciec posłał, powiedział i po, posłuchajcie. I, I ten syn mając małą ma, ma nadzieję, on jednak idzie w tym kierunku i a, nie to, że tam było tak, że on liczył, że musi wypełniać jakieś kroki, żeby dostąpić chociażby E, chociażby lepszego jedzenia troszeczkę. No. Ale Pismo powiada o tym, że gdy jeszcze był daleko, gdy jeszcze był daleko, ujrzał go ojciec, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegł się, rzucił mu się na szyję na i pocałował go. Widzicie, Bóg zawsze oczekuje człowieka i celem Boga nie, nie zapoznać się, jak prawidłowo wypełniać zakonu. Wy usłyszcie mnie, ważne. Wielu przychodzą do Boga i szukają z pierwa Boga, a później zaczynają szukać, jak właściwie wykonać prawo. Kluczy do prawa. To jest pomyłka, bo ty ich już nie znajdziesz nigdy. Ale jeśli ty szukasz relacji z Nim, sam Bóg, on, nawet kiedy ty nie szukałeś z Nim relacji, On stał i czekał cię. Tak jak ten ojciec. O tak od on stał na polu i jego serce cały czas czekało na syna. Wiecie? Cały czas. Cały czas. Kiedy ty narodziłeś się na nowo, to był ten akt, że ty wróciłeś do taty. Ty wróciłeś do ojca. Wysyrzycie mnie? To jest charakter Boga. U wielu ludzi Bóg w innej wyobraźni, ale duch święty świadczy Cię, jaki jest Bóg. On zawsze Cię czekał. I łaska, która objawia się w tym przez relacje. Nie możesz doświadczyć jej przez Formuł. Ja znam chrześcijanie, spierwa idą z łaską i w Bożym Duchu, a później znów wracają do formuł i jak co trzeba zrobić, żeby... A Bóg mówi, że stop. Wszystko we wzajemnych stosunkach. I ja krótko Wam po prostu powiem. Ważność relacji albo społeczności z Bogiem i z człowiekiem. W sumie relacja żeby bardziej to wizualnie pamiętać dobrze w życiu, żeby o to pamiętać i dbać. Jest krzyż, pamiętacie krzyż? On jest pionowy i poziomy. Tak od pionowy to jest relacja z Bogiem. Poziomy to jest relacja między ludźmi. Miłuj Pana Boga swego i bliżniego Go swojego jak samego siebie. Wysłyszeliście o tym? Ale w Słowie znacie, że to w Słowie jest. Miłuj Pana Boga swego i bliźniego swojego jak samego siebie. Amen. Tu jest łaska. Nigdzie indziej jej nie ma. Ludzie myślą, że łaska to tak, jak już formuły twierdzą, no, łaska nie zasłużony mi osiedli. Tak mówi Biblia. prawda? Zgadza się. Ale prosto formuła komuś niczego nie daje. Dopóki człowiek nie pojednał się z Bogiem. Amen? Kiedy Ty pojednał się, to wtedy łaska Boża zaczyna działać w Twoim życiu. Bo i z łaski Ty pojednał się. Nikt, Ty nie spraw, Ty nie zasłużyłeś. My nie zasłużyli. Amen? Nie zarobili, nie dorobiliśmy się do tego, żeby połączyć się z Bogiem a z łaski. Biblia mówi o łaskom. Przez wiarę jesteście zbawieni. Uwierzyli i poszli za Bogiem. I narodzili się na nowo. Ten, ten drugi syn, ja ostatnio mówiłem, że drugi syn, on był stale przy ojcu. Ale jego myślenie, jego myślenie na tyle było, zobacz, że ojciec zaś rzekł do sług swoich, to, kontynuując to, przynieście szybko najlepszą szatę, ubierzcie go o młodszego syna tego, który wrócił. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. No. Ja kiedyś mówiłem jedno o kazanie, pamiętam go, o tym, że te wszystkie rzeczy, które Bóg dał na temu młodszemu Synu, oni ma, mają ważne znaczenie na Twoje życie. I pierścień. I sandały. To nie przypadek. Wszystko to przychodzi na Twoje życie. No, to nie dzisiejsze kazanie. A. Ale dalej. Dajcie też pierwszy na jego rękę i sandały na nogi, przypro, przyprowadźcie tuczne ciele, zabicie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a orzeł zginął, a odnalazł się i zaczęli się weselić. I ten e, drugi syn, drugi jego syn, e, starszy zaś syn jego był w polu. A gdy wracając, zbliżał się do domu, usłyszał muzy muzyki i tańce i przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest. A ten zarzekł do niego, brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić i ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się, więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go, ten zaś odrzekł ojcu, po to tyle lat służy ci i nigdy nie przystąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł z zabawić z przyjaciółmi mymi, gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność z twoją z nierządnicami i przyszedł, kazałeś dla niego zabić sztucznej ciele. Wtedy on rzekł do niego: Synu, Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest Twoje. Należało zaś weselić się i radować się, że ten brat Twój był umarły, a ożył, zaginął i odnalazł się. Polega... No. Zobacz, okazuje się, że można być przy Bogu i nie mieć faktyczny z nim relacji. Problemem starszego syna nieprosto był zakon. Zakon jego utrzymywał jak raz. On próbował wszystko uczynić według zakonu. Zakon mówi, musisz to zrobić, dorobić się tego. Zasłużono. On mówi, dlaczego ty nie zasłużono dałeś temu? No, czytaliśmy teraz. Dlaczego ja więc przy tobie, a ty nawet mnie to? Ja wam powiadam, że zakon, nie, nie, nie, nie można zostać pod zakonem i jednocześnie. To jest wykluczone według Słowa Bożego. Albo Ty w Jezusie pod, pod e, łaską, w Jezusie Chrystusie i wtedy zakon i w Tobie będzie wypełniał się. Duch Święty będzie prowadził Cię. Bo ludzie oddają życie Jezusowi, a po części zostawiają sobie część, którą jeszcze mogą kierować i ja mój zakon wróci. Zakon dany Bogiem. Ja wam o tym gościem ostatnią niedzielę. Zakon dał Bóg. Ale kiedy ludzie polegają na zakonie, mylą się. Znów grzech górą staje. Znów grzech górą. Ten, ten chłopak starszy o on nawet nie zauważył, jak on już zaczął grzeszyć. On osądzał już. On powoli, on już sądził swoim sądem, rozumiecie? On był na drodze, która całkowicie. Ale to wskazuje że, rozumiem, że wierzący ludzie no, mogą być, jakobym przy Bogu, i nie mieć tego wszystkiego, co Bóg na Twoje życie ma. Tak jak ten syn. Rozumiecie? No, drugi. Chodzi o drugiego syna, starszego. Jak mówi Ewangelia, ja przeczytam z Ewangelii Jana 1. Jana 1. Ewangelii Jana, pierwszy pierwszy rozdział. A z Jego łaski, 1.16-17, a z Jego łaski, a z Jego pełni, a z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli to łaskę nad łaską, za łaską zakon bowiem został nadany przez Mojżesza łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa powtórzę ten drugi werset jeszcze zakon, za, zakon zakon bowiem został nadany przez Mojżesza łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa jest wiele ludzi rodzą się na nowo a wracają pod życie zakonu. A Bóg mówi, jeśli ty nowo, na nowo narodził się, to zacznij poznawać Jego, poznawać w relacji Boga, w relacji Jego. Ja wam powiadam, kochani, Bóg, bo po zakonu z ostatniej niedziele to co mówiłem, zakon to jest tylko narzędziem. Ono od Boga, Bóg go dał, ale to narzędzie. Ja nie wiem, jak mam jeszcze niektóre też z tych rzeczy pokazać. No, narzędzie. Młotek jest, młotek. Młotek ważny, żeby zabić coś, prawda? Gwoździe, tam to. Ale ty kochasz nie młotek. No. Zakon ważny bo wtedy zakon przyszedł, aby oddzielić grzech, pokazać, co jest grzechem. Rozumiecie? I Biblia mówi, że zakon przyszedł od Mojżesza, ale Jezus przyszedł na ziemi, żeby wypełnić prawo. Duch Święty wstąpił w Twoje życie, żeby dać Ci zwycięstwo nad grzechem. Amen. Zakonem grzech nie zwycięża się zakonem, powtórzę, grzech nie zwycięża się. I ile by ty nie próbował? Może 90% uda się, 99%, ale weź nie wystarczy jednego i tak wszystko wróci na miejsce. Tylko z łaski, mówię Słowo Boże. A łaska, ona jest tylko w Jezusie. Łaska i łaska dana przez Jezusa Chrystusa. Łaska i prawda. I nigdzie indziej ją wyszukać nie można. Jeśli wyszukujemy łaskę w zakonie, tam jej nie ma. Łaska jest w Jezusie Chrystusie. I dlatego, a, co chciał powiedzieć. Jezus nie przyniósł nowej nauki. Jezus nie przyniósł nowych przepisów. Niektórzy tak już kontynuują to, że głoszą, głoszą i znów nowe formy, nowe przepisy. I Jezus nie przyniósł, wiecie, co oczyniał. Jezus przyniósł przez Niego przyszła łaska, żeby otworzyć Cię przez wiarę drzwi do relacji z Bogiem i z człowiekiem, do, do prawdziwej relacji, do czystej relacji, bez grzechu. Słyszycie mnie, to jest cel relacja. Dlatego w ogóle stworzony człowiek do relacji. Społeczność. Słyszeli słowo społeczność, jeszcze drugi pojęcie o tym. Czy ludzie, znów, z było objawienie o społeczności, bo Biblia mówi: Mamy społeczność w ciele Chrystusa przez krew, przez krew Jezusa. Wieczerza albo komunie, znacie takie pojęcie, tak? Tak? Komunie tłumaczy się to. E, kto zna, jak, jak tłumaczy się ko ko słowo komunie? To jest społeczność. To jest społeczność. Komunia to jest społeczność z czymś, no. I ty, ty łączysz się, ale to nie jest obrządek. Kiedy my przyjmujemy wieczerzę, my potwierdzamy to i w modlitwie stajemy na nowo, potwierdzając nasze przymierze z Panem, kiedy jest wieczerza Pańska. Ale relacje, oni codziennie, każdy dzień, oni mają roz... rozwijać się to, w tobie, przez Słowo Boże z Duchem Bożym. Ty poznajesz Go i w sumie Jezus przyszedł, żeby odbudować także relacje człowieka i Boga. Duch Święty jest tym robotnikiem z nami. On jest największym sługą na świecie, który tylko tu istnieje na ziemi. Jeśli ty za Nim idziesz, ty też stajesz taki, jak On jest. Amen? Ty też stajesz taki, jak On, bo ty stajesz, przemieniasz się na obraz Jezusa. Duch Święty pokazuje, jaki jest Jezus, wprawdzie, jaki On jest. I Jezus nie przyszedł dać nowe formuły, nowe jakieś, ktoś w całej stwarze, mówi, nauki, ale On przyszedł z tym, żeby pojednać Boga i człowieka. Tak stało się pojednanie każdego z nas. I niektórych z Was dzisiaj Bóg także przyjmuje. Amen. Amen. Alleluja. Tak jak ten Syn wrócił, nie liczył prawie na nic, choć miał trochę nadziei, a okazało się, że tam wszystko. Wszystko. Tak, to jest łaska. I Ona jest, ona nie dla wybranych specjalnie, rozumiecie? Łaska dla wszystkich dostępna, tylko trzeba wejść w to. On mówił, wchodź to wiarę. I Duch Święty cię będzie roz pokazywał te wzajemne stosunki, te relacje. W relacji, kochanie, jest moc. Moc jest od Boga. Kogo to narysować zaraz, ja spróbuję. Moc jest w Bogu, co, prawdziwa moc. No, na ziemi swojej mocy wystarcza taki, no, różne tam. Ludzie stworzyli zbroje, bomby, zabijają jedni drugich. to też w swoim rodzaju moc. Ale to taka ludzka, mi nasza, na ziemię, na od grzechu wszystko to pochodzi. Ale jest Bożą Moc, która czyni cuda, która ponadprzyrodzona, która ponadnaturalna moc, która stworzyła ten świat. Duch święty przyszedł na ziemię i ten wszystki chaos, który tu istniał, uporządkował. Oddzielał ziemię i wodę, oddzielał słońce, księżyc, I w nim jest cała moc. W nim jest cała moc. Kiedy ty przyjmujesz Słowo Boże, ono pełne mocy Bożej. Ono nie prosto czyt... Słowo, które czytamy, podoba się, nie podoba. W nim jest cała moc, potęga. Diabeł znając to, dwie rzeczy on próbuje rujnować. To jest... Relacje z Bogiem i relacje człowieka, prawdziwą relację społeczność ludzi. Można być członkiem czegokolwiek, kościołów, przebywać gdzieś, ale nie mieć tej relacji właściwej, roz, rozumiecie? I wtedy to nic nie daje. Moje pierwsze wykształcenie po szkole, po szkole, które ja otrzymał, to było. Elektro. No, wtedy nie było komputerów takich. A... inżynier Elektronik, znaczy, to było związane z, tam, z technologiami e, wojskowymi też. Radio, elektronik tam no, różne takie. No i po ile ten zawód, ja skończył jeszcze w latach 80. To, a dzisiaj już 21 wiek. Jest wszystkie technologie inne, ja rozumiem. Ale. W, no, w tych sprzętach elektronicznych Ot. Tam jest wewnętrzne różne tam. Nie wiem ja. ja po polsku nawet nie wiem jak to wszystko się nazywa, bo ja nawet nigdy nie, nie badałem No Dio, tam no, różne takie diody. Diody. To tam różne. Jak się detale nazywa? D to co tam wewnątrz. Detale, tak? Dzięki. No, brat wie, te, te detale, które tam wewnątrz. Jeśli ty ich powyciągasz, no, te detale tworzą coś razem, tak? To się nazywa sprzęt, z którego ty korzystasz, tak? Zgadza się? A jeśli ty ich oddzielnie powyciągasz, ja to robiłem przy tym, jak zawód ten skończył. Później syn mój tak samo robił. Wszystko rozkręci, nie zawsze może skręcić z powrotem. Ale te, na przykład te diody, różne tam akumulatory, to, to, to. Jeśli oni pojedynczo, to oni sami w sobie nie, żadnego znaczenia takiego nie mają, chociaż ważne, <śmiech> bez nich nie będzie działać sprzęt. A ich dostawać po, jeśli oni nie w społeczności tej, tak? R rozumiecie, o co, o co chodzi? Nie? Jeśli oni nie tam, to nie działa. Ale sami ważne, oni ważne. Ten, który zna się na sprzęcie, on zna, że każda detal jest ważna. Ale tu i w Bogu. On mówi, ty stajesz ważnym, kiedy ty w społeczności z Bogiem. Słyszysz mnie? I ty stajesz niezbędnie ważnym, niesamowicie. Ty zawsze byłeś ważny. Ale ten syn mógł i tak zmarnować dalej swoje życie, mógł skończyć tam z korytem i świniami i tak. Mógłby się dalej powiedzieć no i tak jest nieźle, chociażby jest z korytą. Hallelujah. Ale on wspomniał, wow, jeży coś innego dla mnie w ogóle w życiu. Bo tak działa łaska mówi, że wróć w relacje. Łaska, łaska Boża. To nie prosto. Jeśli ty będziesz z nim w relacji, to cię nie trzeba będzie każdym razem. E, prosić, daj łaski, daj łaski. Tylko w szczególnych przypadkach trzeba będzie. A tak ona będzie działać na wszystkie strony twojej życia. Słyszysz? Ona będzie działać. I już dzisiaj, coś wam powiem dobrego, już działa w twoim życiu. Wiecie, na tym poziomie, na którym ty już dzisiaj stanąłeś, już jest łaska. Amen? Ona już jest. Tylko ona nie chce stać na miejscu. Jeśli wy czytacie Pismo, Nowy Testament, Nowy Testament także. Stary jest także ważny. Całość Pisma jest ważna. Ale no, czytając Nowy Testament, wy w każdym liście znajdziecie takie pojęcie pozdrowienia w łasce Jezusa Chrystusa, pozdrawiamy was, pozdrawiamy no to, to, w łas, z łaską to, to, to, W każdym liście jest o łasce. Wiecie o tym? A to nie było prosto dla uprzejmości. Pierwszy Kościół, wszyscy chrześcijanie, oni takie mocne znaczenie temu przydawali, oni rozumieli, że życie może odbyć się tylko z łaski, życie z Bogiem tu na ziemi. Amen? Tej łaski tam już Ty nie potrzebujesz. Tam już w niebie wszystkie inne będą warunki. A żeby tu iść z Nim, żeby tu iść z Bogiem, potrzebna tylko łaska. Ty nie, nie możesz tu pójść z zakonu. Jezus wypełnił zakon. Amen? Ty nie możesz zastąpić Jego ofiary. Nie będzie drugiego Jezusa tutaj. Amen? Niby On jeden, On jedyny Syn Boży. I kiedy Ty wstępujesz w relację z Nim... Ty dalej w tym Duch Święty Cię nauczy. Z Nim jest ważniejsza relacja. I ja Ci podpowiem, kiedy Ty rozwijesz z Nim relację z Duchem Świętym, to cała moc tego krzyża przyjdzie w Twoje życie. Cała. A to jest potęga. Dzisiaj już jest łaska Jeszcze jest miejsce wezmę. O, tak jak odmówiłem, że diabeł, kochani, on nienawidzi społeczność ludzi i relacje. On wściekły staje, kiedy człowiek próbuje wrócić do, do relacji z Bogiem. To nie prosto tak on wojuje, żeby ty, żeby, żeby ty się nie modlił, Modlitwa to jest część relacji. Bo modlitwa to rozmowa z Bogiem. To nie, nie prosto, daj, daj, daj. Ale to jest rozmowa, życie z Bogiem. Amen? Modlitwa dosyć prosta. Modlitwa to jest dosyć prosta. To jest twoje myśli z Bogiem, twoje relacje z Bogiem. Amen? <gry> prosto jest różny rodzaj modlitwy. Ale co ciekawe, że diabeł żadnego z nich nie nienawidzi. On nie nienawidzi, Każdy rodzaj. I stawienniczą modlitwę, bo wie że to jemu koniec. <głos> I i modlitwę kościoła, bo społeczność się łączy, bo ta, wtedy moc nie tylko, jest, także to podwaja się moc, kiedy kościół w modlitwie, kiedy dzieci od dzisiaj się, modlili się razem, podwaja się moc w duchom świecie. Rozwiązują się sytuacje życiowe, wiecie o tym? Podwaja się moc. Tam, gdzie jest relacja, tam jest moc. Tam, gdzie jest połączenie, tam jest moc. Kiedy sprzęt złożony właściwie, diody na miejscu, no, diody. <grymne> diody? A skąd wiesz, że to diody? <grymne> no. Bo ja po, po polsku wszystkich tych... I dlatego ich nie używam, innych słów, Mogą <grymne> znaczenie i nabyć. On. Był jeszcze tranzystor, nie wiem. Po... Też był taki. Jest... Wow, to jest to słowo. I kiedy wszystko na miejscu, to działa. Moc wychodzi z tego. Tak samo Bóg mówi, że jeśli ty ze mną w relacji, cała moc krzyża będzie działać. To nie proste słowa, to jest realne słowo Bożego bo nienawidzi relacji, dlatego on cały czas próbuje wyciągać diody, wyciągać tranzystory. I my zgadzamy się, no jakoś taką Nie pozwalaj mu psuć twoje relacje z Bogiem i psuć twoje relacje z ludźmi. Nawet jeśli gdzieś popsu, to z nim nie wiesz, jak nawiązać dobre relacje z otoczeniem. Może tam bliscy przy, sprzeciwiają się, może jeszcze coś to nawiązuj najpierw z Nim stosunki, a On zna, jak pionowo zrobić to. Amen? Pierwszy z Nim. nie wsta The Diabol chce oszukać wy bez wyjścia. Te relacje już nie poprawi. Nigdy nie to. Biblia mówi, że nawet wrogów Twoich połączy z Tobą. Amen? I będą Twoimi sojusznikami. Sojusznikami. Dzisiaj może być ktoś wojuje przeciwko Tobie jutro Bóg obróci tak, że stanie Twoim jeszcze sojusznikiem. Ale ty miej relacje z Bogiem. Amen? To jest najważniejsze relacje. I wtedy twoje relacje z ludźmi też będą w porządku. On, on naucza. Ty, ty z Nim w całym, w stałym połączeniu. W stałym łączeniu. To nie czyni dzi życie dziwackim. To, ży to, to czyni życie skutecznym i prawdziwym. Dlatego nie trzeba udawać chodzić Jestem zbyt duchowy, żeby, to, ty normalny. Ty normalny prosto jest relacja z Bogiem. Amen? I ty możesz ją pomóc innym ją też nawiązać i, i połączyć się z Bogiem. Od czym sprawa? Ty bardziej norm... to wspierwacie nazwą nienormalnym normalnym ludzie. Bo, bo, bo świat nie może przyjąć tego, co od Boga. Dlatego ludzie stworzyli różne religie. Religia coś pokazuje, tak musi być, tak, tak, tak i to. Ale Duch Święty pokazuje tak, jak On jest. Amen? Boży Duch, od którego narodził się każdy wierzący człowiek. Aleluja. I On mówi, ja szukam relacji. Nawet w Twoich modlitwie On szuka nieformułów. Boże, dwa na dwa, ja cztery, ja idę już. No tam. On szuka relacje, on mówi, ja przychodzę do kościoła, on mówi, ja w twoim domu, to mój, to jego dom, to nie nasz, ale nasz jednocześnie on dał nam, amen. Kiedy stajesz przed nim, on oczekuje relacji, rozwijaj te relacje. Moja podpowiedź, od najbliższy czas, pytaj Duch Święty, Boże, czego chcesz jeszcze mnie nauczyć? Pokaż mi jak jeszcze. Nie odchodź szybko z modlitwy, nie odchodź szybko z modlitwy. Udziel czas więcej niż wczoraj i czy, czy tydzień temu i prosto kontynuuj to mówiąc Panie, ja wierzę, że Ty objawisz mi jeszcze coś. I on zacznie namacalnie nawet przechodzić w to życie. Wy słyszycie mnie? Nie szukajcie tego namacalnie tylko. Szukajcie zawsze tylko Jego w sercu. Amen? Ale i nawet odczuwać będziecie. Niektórzy tam narzekali gdzieś od te, jak oni w Polsce nazywają się odpoczynki Duchu Świętym. To ludzie padają, znajcie? duch święty schodzi, a ludzie padają. A komuś się nie podoba. To nic nowego. Jeśli wy każdą historię biblijną przeczytacie, to faryzeuszom wszystko nie, było, nie podobało się. Wszystko, co robił Jezus. Nie w ten dzień, nie w tą godzinę, nie z tej ręki. Wszystko się nie podobało i nie zgadzało się. Był jeden człowiek, w on 38 lat siedział u sadzawki. Jest taka historia w piątym rozdziale chyba Ewangelii Jana. I on u sadzawki ten człowiek i Jezus z nim rozmawia. I w końcu po ich rozmowie umówi wstań, weź w swoją pościel, i zdrowy. I ten człowiek naprawdę wstał, 38 lat się. I naprawdę wstał, wziął to wszystko i mówił, hu. 38 lat tu I idzie z tym. I tu szlabam. bum. Grupa faryzeusz. Mówi, ty skąd taki? A ja idę z sadzawki tam a cóż Ty tam siedziałeś 38 lat, kto za Ciebie będzie teraz siedział? On mówi, nie, spotkałem człowieka, on jeszcze nie znał, że to Jezus, tam takie napisano, on mówi, spotkałem człowieka i on mnie uzdrowił. A oni zadają pytanie. Kto Ci powiedział, weź swoje ołoże i idź. Tam u ludzi, u których zadomowione myślenia z zakonu, oni nawet nie pytają, kto cię uzdrowił. Oni pytają, kto poruszył to prawo o pościeli, no, o łożu. Oni nie szukali tego, który to dał, rozumiecie? A szukali tego, kto, na, kto to przekroczył. Wrócę do tego, żebym złapali. Prawo po, ludzi... Życie pod zakonem. Ty będziesz szukał zawsze, kto nieprawy. Kto nieprawy? Kto co zrobił? Bo temu, że zakon patrzy na ciało i na człowieka, ale łaska patrzy na Boga i w nim czerpie tą siłę przeciw grzechu, przeciw wszystkiemu. Amen? Tak zwycięża się grzech. Pod prawem, pod zakonem grzech nie zwycięża się. On usili, on jeszcze wzmocni się. I człowiek mówi, przychodzi do kościoła, i mówi, ty ciągniesz swój krzyż. Widzisz tam napisane? Ciągnę. Uważaj! Ale pismo mówi, że każdy poniesie swój krzyż. To prawda. Tylko rozważaj o tym według, o, razem z łaską Bożą. Amen? <głosy> Musi być koń a po nim idzie wóz, no. A nie wóz a po tym konie. No. <głosy> I potem o, ten człowiek mówi, ja nie wiem, ale zadowolony z tego, że mnie... Później Jezus jego spotkał i mówi, nie grzesz więcej. Już masz moc w tobie. Jest łaska, która cię zbawiła. I on był zadowolony, że już nie musi na kolejne 38 lat tam dyżurować koło tej sadzawki. Od samego początku, kiedy Jezus przyszedł w Ewangelii Jana, czytamy, tam był cud w kanie Galilejskiej i na tym można pokazać przykład. Ale ja wezmę następną historię z tych, kiedy On spotkał taką kobietę, taką dziewczynę, kobietę, a, która się nazywała w Biblii Samarytanka. To miejscowość, to nie nazwisko, to miejscowość taka, Samaria. I samarytanka spotkała go u, przy studni. Jezus szedł z nabożeństwa, z czego tam, gdzie on tam był. Był zmęczony z odgłoszeń, był zmęczony już fizycznie. Fizycznie on w ciele był jako człowiek w stu procentach. I był zmęczony. Właśnie tam napisano, że on był zmęczony. I usiadł przy studni. Żeby się napić. Ale nie miał tego czerpaka, wiecie, narzędzia. Jak raz kobieta, w Biblii niczego przypadkowego nie było. Wszystko jest zaplanowane w ogóle. I w Twoim życiu nic przypadkowego się nie staje. Nie trafiłeś w żaden kościół przypadkowo, nie, nie, nie przypadkowo Cię spotkał Bóg w życiu. Amen? Niczego przypadkiem się tu nie staje. Tak my myślimy. I ot, on, on z nią, on siedzi i widzi ją, i mówi, o, daj mi pić. On wiedział, że w ten sposób nawiązuje rozmowę. I czy to nie prosto była rozmowa, po pierwsze tam jest dużo różnych objawień, które ty będziesz czytając, to Duch Święty cię będzie objawiał dla Twojego życia. Ot. Ale najpierw. Jedno z kazań, kiedy mówiłem, tam wyraźnie widać, jak Jezus posługiwał się jako Boży Prorok, który miał Słowo Poznania. On powiedział, Jej miałaś pięć, pięć mężów, i ona powiedziała tak. I potem uwierzyła na oczy, no jawnie, bo on powiedział. Ale ja chciał powiedzieć, że najpierw on objawiał tam łaskę, w jaki sposób. Ona mówi, on mówi, daj pić, daj mi pić. A ona odpowiada, jak ja mogę ci dać pić? My nawet rozmawiać nie możemy, bo prawo zabrania samarytanom rozmawiać i spo, spotykać się z Żydami. U nas nie ma, mówi, on mówi, daj mi pić. I ona zrobiła. On, wiecie co, jeśli, jeśli by tam była grupa z zakonu, no nie nie, z, nie po polsku z zakonu, jak to, o tej faryzeuszu, to oni by natychmiast ich w swoich myślach lęczowali i powiedzieli: Co ty, przekraczasz tu prawo? W ogóle, jak śmiesz? Jakim prawem to robisz? A on mówi: Prawem Jezusa Chrystusa. <głos> prawem miłości on to robi. Bo łaska bez miłości nie działa. Miłość jest ponad wszystkim. Amen. Miłość. Miłość. I on nawet powiedział, zobaczcie, jaka jest miłość uniwersalna. Że przyszła miłość na ten świat w Jezusie Chrystusie. I pochłonęła wszystkie przepisy, przekazanie i prawo. Napisano, całe zakony prorocy znajdują się w tym, w tym słowie. Miłuj Pana Boga swego i bliźniego swego, jak samego siebie. W tych, w tych kilku słowach. Amen. Słyszycie? Miłość jest ponad... I On ukazuje miłość. On mówi, nie bój się, daj mi pić. Wypełniłem prawo. Amen. I tak obita wyszła w łaskę nad łaską łaskę nad łaską jeszcze. Uwiedziała to przybaczenie, oczyszczenie. I poszło głosić w całym mieście. Ona nawet nie pomyślała, że kobiety nie mogły, nie mieli prawa, u Żydów nie mieli prawa głosić, mówić tam. Wiecie o tym? Ona mnie pomyślała. Ona powiedziała nie we mnie mówi, jest Ewangelia, ja idę. Amen. Alleluja. I całe miasto przyszło do Jezusa. Całe miasto ludzi przyszło do Jezusa. Było wiele tam przyczyn, żeby zadziałało, gdzie można było zatrzymać to. Jak mówię, po pierwsze ona sama powiedziała, że my nie możemy nawet rozmawiać. A Jezus powiedział spokojnie. Wypełniłem prawo." Amen. Potem on każdemu, kto rodzi się na nowo, mówi wstań w mojej relacji. W mojej. Kiedy on mówił tej samarytance o wodzie, pić będziesz wodę, która na, twoje, na wieczność przyjdzie w wieczność, cię przeprowadzi. to oznaczało, że weźmiesz wody żywota. To jest wieczne relacje czyste. Amen. Z Bogiem. Ty połączyłeś się ze stwórcą. Kiedy twoje relacje twoje i Kościoła w porządku z Bogiem, to wtedy relacje tutaj zaczynają się wzmacniać, wzmacniać, wzmacniać, wzmacniać. Amen. Tak przychodzi jedność, prawda? W ten sposób przychodzi Jezus jedność. Przez krzyż. Przez krzyż przychodzi jedność. Nie od tego tylko, co wspólnie robimy, a przez krzyż. A wtedy... Warto wspólnie robić. Amen? Wspólne różne idei, różne, tam, bo to, co będziesz robić, będziesz wiedział, że tam Bóg jest. Amen? To, co będziesz czyniał, to czym się będziesz zajmował, gdzie będziesz służyć Bogu, w czym będziesz iść za Bogiem, będziesz wiedzieć, że w tym jest Bóg, bo jest tam relacja z Bogiem. Amen? Kiedy jest relacja z Bogiem, kochanie, tam nie masz się czego bać, ty uwidzisz, jak strach będzie ci, się, będzie bał się ciebie. Tak mówi się. Strach będzie przy... Strach to bojaźń, to duch. To jest narzędzie diabelskie. I faktycznie to jest najbardziej rozpo... rozpowszechnione jego narzędzie. Nawet ludzie, które udają się za. To... No, jest taki. No, tam człowiek, który tam. Mówi, ze szwedzkiego pojęcia. On jest twardziel taki. U niego jest swój strach. Ty prosto nie znasz. Ja, pastor, Ja znam. Prosto ich dziedziny oni nie otworzą, gdzie u nich jest strach. To jest diabelskie. Wszystko, gdzie on strach posiał, on to ma. A Biblia mówi, że Bóg nie dał nam duch bojaźni, lecz duch siły, miłości i powściągliwości. Tak, takiego ducha masz w sobie. Mocy Bożej, miłości, przez myślenia, powściągliwości. Amen? Ale on nie dał ci ducha bojaźni, ktoś inny to narzucił. Grzech, jak raz... No. Pod zakonem ludzie boją się wszystkich i nie wiedzą, gdzie ich diabeł straszy. No. Co innego jest Boża bojaźń, to całkiem inne pojęcie. Ono nie związane z drżeniem od strachu. Ono związane z poczytaniem Boga z całego serca. To jest Boża bojaźń. Chodzić, w czci Bo czcić Boga swojego, to jest Boża bojaźń. Głęboka, głębokie poczytanie swojego Boga. Stawanie się czcicielem Boga, to jest Boża bojaźń. Ale to nie drżeć przed Bogiem, Było dwa syna jeszcze na początku. Abel i Kain. Wy znacie takie imiona Biblii Ktoś słyszał o nich? Ktoś czytał na pewno z Was Biblię? Kain i Abel. Oni byli rodzone bracia. To jest dzieci Adama i Ewy. Adam i Ewa byli na początku. A później byli ich dzieci. Kain i Abel. Tam w tej historii stało się, że jeden drugiego zabił. Tak oto te dwoje też jest. Jeden pod Walskim, drugi od zakonu. pod zakonem. Zakon zmusza do czegoś. I ten, który zabił, później wpadł w strach, w lęk. Przed czym? Biblia mówi, że przed karą. I drżał przed karą. Jezus, go, Jezus Bóg go nie... Nie zniszczał. Bo i tak wiedział, że już grzech wszedł w świat i świat jest przyklęty. I wiele także, wielu ludzi próbuje żyć pod jakimś strachem, a Bóg uwolniał Cię od bojaźni. Amen. Jeśli ty dzisiaj dasz tą bojaźń Bogu, prosto powiesz, ja wyrzekam się, ja zostawiam, to nie będę się bać. Ja przyjmuję duch Boży. W relacjach on ci wzmocni i rozwiąże się Twoja sprawa, nawet o którą się boisz. Jest różne rodzaje bojaźń. Jakie różne, różne, różne poziomy i rodzaje relacji. No, najważniejsze, o której mówi, to jest relacja z Bogiem. I później relacje z ludźmi. Społeczność. W tym jest moc. tej mocy boje się diabolu. Celem naszym i Słowa Bożego, żeby my zawsze chodzili w społeczności tej. Amen. Społeczność z Bogiem. Społeczność z ludźmi. Łukasza. Wezmy jeszcze jedno miejsce i my będziemy modlić się już. Łukasza. Ewangelia Łukasza. 16,9 16,9 szesnaście Gdzie u mnie tu jest Ewangelia Łukasza? Jest taka. 16,9. O. A ja wam powiadam, to Jezus mówi. Ja wam powiadam. Zyskujcie sobie przyjaciół. Mamoną niesprawiedliwości, aby gdy się skończy, przyjęli Was do wiecznych przybytków. I dalej tam mówię o wierności, to jest też ważna treść cała. No ja wezmę dzisiaj teraz tylko jeden werset. Jak on brzmi jeszcze raz? U nas. A ja wam powiadam, zyskujcie sobie przyjaciół, przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Mamona niesprawiedliwości to zazwyczaj wskazane na materialne różne rzeczy. Pieniądze i co do tego dotyczy, materialne rzeczy, rozumiecie? a niektórzy to wprost od razu patrzą i chociaż w czymś to też jest ten sens, że co to oznacza przyjaciel mam ona niesprawiedliwości co można kupić przyjaciół, no z drugiej strony kupić nie ale tu on stawia priorytet ja wam coś powiem, może być ty nie znałeś jeszcze tego Bogu jak, Bóg nie czyni tak, jak niektórzy wierzący powiedzieli, że pieniądze nie istnieje, niczego nie istnieje. Ot, a Bóg powiedział, istnieje. Jest. Tylko, że On jedynie mówi tak. Kochani, Pamiętacie, relacja jest cenniejsza niż bądź jakie bogactwo na świecie. Relacja jest cynniejsze niż bądź jakie bogactwo i pieniądz na świecie. I on nieprosto prosto mówi tak, cynniejszy, no, ja używam to słowa. On przydaje temu, on daje temu cenę. On pokaże Ci to, jak to jest cenne. Po temu, że myślenie człowieka, nawet myślenie przedsiębiorców, to tylko daj pieniądz, czy tam potrzebny pieniądz. Ja znam niektórych biznesmenów, które nawrócenie wierzący. I rozmawiając z nim, oni to samo potwierdzają. Mówią, pastor, wiesz co, ja niedawno rozmawiam z człowieka. On mówi, wiesz, że ci ludzie, którzy wokół mnie, no wokół mnie, tam z dużymi pieniędzmi tam. I u nich jest różne sprawy. Interesy, tak pomówią? Interesy biznesowe. To jest biznesmen no, on mówi, mnie nie interesuje środki. Zawsze interesują relacje. Relacje cenniejsze niż konto w banku. To biznesmen powiedział, a on zna się choć trochę na pieniędzy, prawda? Ludzie, którzy tam umieją zarabiać, oni znają coś. A on mówi, nie. Jeśli ktoś mi mówi dzisiaj tam milion, milion, to ja nie biegam. Gdzie ten milion. Dawaj, o, to jest internet. On mówi, stop. Ja rozważam, a on wierzący człowiek. Chwała Bogu, że uczy się też, no? Tak i to jest prawda, to jest prawda biblijna. Że pamiętaj, jeśli ty będziesz miał relacje, ty będziesz miał i to, co w dostatek o dział, o materialną sferę, o dobra. Nie z formą przychodzą dobra. Niektórzy próbują też w kościołach no, uczyć. Rób to, Zrób taką formą, to i będziesz. Ale to od relacji. I z łaski później. Amen. Rzeczywiście wiara bez uczynków jest martwa. Ty dalej czynisz. Ty nie siedzisz bez czynienia. Ty czynisz kroki wiary. Ale już nasze. Ty czynisz ich z Bogiem. Amen. Duch Święty zaczyna podpowiadać, kierować Ci, podpowiadać, jakie kroki warto uczynić. Amen? No, to jest prawda. Ale przy tym pamiętaj, że relacja jest cenniejsza, niż bądź, jakie dostatki, bogactwo, czy co by innego. Co, bądź co? Mając relację, masz wszystko. Mając relację, masz wszystko. Pieniądze, jakich zdobyć, takich można i stracić. No. Ja, wy, większość z was, dorosłe ludzi, ja znam, że jakieś środki bywali w waszym życiu, prawda? Wspomnijcie, naprawdę, no, bywali? A gdzie oni? Ja żartuję na tym specjalnie, bo to jest u większości ludzi, tak? Coś bywało, coś bywało w życiu. Ale ja Wam powiem, że kiedy zdobywasz relację z Nim, Bóg przy... Bóg Cię błogosławia we wszystkich sferach też i w materialnej też. Nie z Twojego zasłużenia, nie tego, że Ty zasłużyłeś. Nie po tym, że to jest prawo, a po tym, że z łaski. Amen. Dalej tam napisano prosto, bo powtarzam, kochani, nie wyciągajcie wiersetów, ale później ich Także łączcie z innymi, z treścią, bo dalej napisano o wierności, bo tym, że jeśli otrzymujesz błogosławieństwo, nawet dobra materialne, bądź w tym wierny w Bogu. Amen? Ucz się rozporządzać właściwie tym. On daje Ci mądrość. Zasiewaj pole, zasiewaj w Boże Królestwo i Bóg będzie udzielał na każdą sferę Twojego życia wtedy. Zaczynaj cenić Bożą, Bożą, Boże rzeczy, najpierw w priorytetie też. No to jakby o wierności, jeśli chodzi o te rzeczy. I zaraz już modlimy się. Tu uh, pamiętaj, słowo było o relacjach. Słowo było o relacjach. Słowo było o relacjach. Łaska. Łaska. Ona uh, uzdrawia relacje, odnawia relacje, buduje relacje. Tak jak mówiłem, prawo, zakon zawsze wskazuje na człowieka. Łaska nauczy cię podnosić oczy na Boga. Wiecie, jest pojęcie takie w niektórych kazaniach w kościele, kiedy mówią, trudność patrz na Boga, jeśli trudność, to patrz na Jezusa. I to prawda, tak w Biblii napisano, wy to przeczytacie, nawet chybraczykom 12 rozdział, tam napisano patrz na Jezusa, sprawca i dokończyciela naszej wiary. Amen? On już dokończył, on jest sprawca i dokończyciel. Ale prosto hasło też nic nie dawało. Mnie były nieraz różne trudne sytuacje, które ja widziałem, ja sam głosiłem to słowo, ja miałem o tym objawienie, ale bywałem takie trudności, że no, poważne, że zapominasz gdzie jest, no ta ziemia fizyczna. I, i, mówię, i ja wiem, że no, i ja zaczynam. Patrz na Jezusa, patrz. I Bóg mówi, że na przykład zrozumiałem, że niczego lepszego nie ma niż relacje mi z Bogiem. Amen? Kiedy oni jest, oni ci pomogą mi w trudnych sytuacjach. Jeden człowiek, on się nazywał Józef. Józef. On na tyle miał, kochał te relacje, że nawet kiedy o nim zapomnieli w więzieniu, zapomnieli. A on miał wyjść tam ale oni nie wyszedł to i tak on był w relacji z Bogiem i w swoim czasie wspomnieli o nim i on został drugim po faraonie w całym kraju zarządcą mało tego zbawił swoich rodaków też no, później ale kochani relacja jest na pierwszym miejscu z nim Szukać jego, to jest relacja. Ty wchodzisz z nim dusię, jest twórcą tej relacji. On pokazuje jak to. Tak jak w tej historii już wspominałem o tym człowieku który 38 lat był i uzdrowiony. Większość wszystkie historie biblijne, które wy widzicie o uzdrowieniu, uwolnieniu, to we wszystkich w nich, wy znajdziecie przyczynę tego wszystkiego. Była łaska, która była w Jezusie Chrystusie. Amen? Nie prawo. Nie po temu, że komuś nam należało się. Ale łaska, która jest w Jezusie. I to, czego ty oczekujesz, staje się z łaski. Tylko, że relacja przed tym. Relacja. mam Amen? Ty narodziłeś się. Wspomnij, że kiedy dzieci rodzą się, też rodzice najbardziej chcą relacji. Amen? Normalne. rodzicom u niego jest to włożone. Amen? Z dziećmi chcemy relacji. Później, prawda, w życiu ludzi nie takie jest czasami, ale z Bogiem później musi być odbudowane to. O. O. Modlitwa moje będzie jeśli pomodlę z listu Jana, nie pierwszego Jana, nie Ewangelii Jana, też apostoła Jana, tylko jego pierwszego lista, pierwszy list Jana, tam pierwszy rozdział pierwszy Jana, pierwszy rozdział, pierwszy Jana, pierwszy rozdział, pierwszy Jana, pierwszy rozdział, pierwszy Jana, pierwszy rozdział. Możemy Mogę Was prosić, byśmy wstawali też na swoje nogi teraz, pomodlimy się stojąc. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział. Biblia mówi, jeśli zaś chodzimy w światłości, jeśli zaś chodzimy w światłości, on, jak on sam jest w światłości, społeczność mamy ze sobą. I krew Jezusa, Chrystusa, syna jego oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Ja tak by powiedział, kiedy ty w społeczności z Bogiem, i ty, i także Bóg uczy cię i przychodzi relacje, stwarza społeczność z ludźmi, to i grzech już nie zechce przychodzić. No, wiesz? No, ty będziesz, bo grzech nie może przychodzić w światłość. Grzech nie może przechodzić w światłość. Dajmy, pomodlimy się taką modlitwę. Ja znam, że. Może ktoś jest tu pierwszy raz, jako no, jest, tak? Wy jesteście pierwszy raz, tak? I Wy też pierwszy raz. To mogę Was. Mo mogę Was poprosić na. Pomodlimy się razem. Kościół, pomożecie nam pomodlić się razem. Ja będę mówił ustami, bo Biblia mówi tak. To wyzna swoimi ustami Jezusa Chrystusa, Panem i zbawicielem swojego życia, zbawiony będzie. zbawiony będzie. I prostą tą modlitwą my pomodlimy się, żeby łaska Jezusa przyszła na Wasze życie, na Twoje życie i na Twoje. żebyś mógł chodzić z Bogiem. Dobrze? Powiemy wszyscy razem, Ojcze, który jesteś w niebie. Ojcze, który jest w niebie. Proszę Cię. Każdy grzech, Przebać każdy mój grzech. Przebać każdą moją winę. I ja uznaję, I ja uznaję że Jezus Chrystus, Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Jest Synem Bożym. Oddał, swoje Oddał swoje życie za mnie, za moje grzechy. Za moje grzechy. I, wziął I wziął ich na krzyż. Wziął ze mnie wszystkie przykleństwa i dał mi życie. I dzisiaj świadomie przyjmuję Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana mojego życia. I dziękuję Ci, Ojcze za dar Ducha Twojego Świętego. Imieniem Jezusa. Amen. Gratuluję Wam, że dzisiaj prosto dzień. Dajcie Bogu o to jest dzień to jest, dzień, to jest Twój dzień. To jest Twój dzień. To jest Twój dzień, który jest zapieczętowany w niebie. Na Ziemi różne jest rzeczy, które się dzieją, ale to jest, dzieje się w sercu i w niebie, natychmiast. Boży duch połączony teraz z Waszym duchem. Amen. Aleluja. I jeszcze pomodlimy się wspólną modlitwą. Dziękuję Wam. Dziękuję. Aleluja. Jeśli można, później tam z kimś po, po, po skontaktujcie, żeby was. No, żeby mo można było wspierać Was modlitwą, no. Boże, my dziękujemy Tobie za ten czas, za słowo Twoje imieniem Jezusa. I ja modlę się teraz za każdą osobę w kościele. Za każdą osobą na tym miejscu. Ojcze, Ty dałeś nam Twoje relacje duchem świętym przez Jezusa Chrystusa. I tam, gdzie było popsute to między człowiekiem a Bogiem. Teraz odnawiam Imieniem Jezusa. Najpierw także ja związuję wszelkie demoniczne presje, ból. Imieniem Jezusa. Wszelką niemoc wyganiam. Dawaj wszyscy my razem powiemy Ojcze, ja przebaczam każdej osobie w imieniu Jezusa i odpuszczam od mojej duszy i z mojego serca w imieniu Jezusa Chrystusa. I także biorę przybaczenia w swoje życie przez krew Jezusa. I razem powiemy Amen. amen. Przyjmijcie to, co, czego oczekujecie. Prosto teraz. Jeśli Ty oczekujesz uzdrowienia, to sprawdzaj. Wiara to sprawdzanie, to nie bojaźń. Może, słowo może nie istnieje w slęgu wiary. Jest Słowo tam jest. Wiara jest. Wiara jest. Amen. I kiedy potrzebujesz uzdrowienia, sprawdza, jeśli fizycznie. Nie dawaj miejsca nawet, żeby diabeł cię w myśli powiedział. No może. Jest. amen, Jest. Jeśli potrzebowałeś uwolnienia od czegoś, mówisz jest. W imieniu Jezusa. Jest. Potrzebowałeś uwolnienia od grzechu, jest. Bo Duch Święty jest. Nie będzie, ale jest. Nie przyjdzie kiedyś, ale jest. Jezus już to uczynił, ale On tu jest. Amen? Alleluja. I chodźcie wiarą. Prosto niech Boży Duch cię prowadzi i pamiętajcie relacja. Co ci w tej, pomoże w tej relacji? Słowo Boże. Nie odłączaj się od Słowa Bożego. Nie odłączaj się od społeczności. Przybywaj w kazaniach w Słowo Bożego. Amen? G przyjmuj Słowo, czytaj Słowo, przychodź na kazania i Słowo Boże przychodzi. Biblia mówi, że wiara od słyszenia Słowa Bożego. Słyszenia to jest znaczy uszy, słyszeć Jego trzeba. Amen. Nie słyszeć bądź co, ale słyszeć Słowo Boże. Na dzisiaj też spokojem Bożym. Niech dzisiaj i cały tydzień będzie błogosławiony w Jezusie Chrystusie. Amen.